Rozdział czternasty Piąta planeta była bardzo interesująca. Była z nich wszystkich najmniejsza. Miejsca było na niej w sam raz na uliczną latarnię i latarnika. Mały książę nie był w stanie pojąć, do czego mogli służyć latarnik z latarnią uliczną gdzieś w przestworzach, na planecie bez domów i mieszkańców. Jednakże pomyślał. Być może dobrze, że ten człowiek jest absurdalny. Aczkolwiek nie tak absurdalny jak król, próżny, biznesmen czy pijak. Przynajmniej jego praca ma jakiś sens. Kiedy zapala swą latarnię, to jakby za jego sprawą rodziła się następna gwiazda lub nowy kwiat. Wygaszenie latarni usypia kwiat czy gwiazdę. To bardzo ładne zajęcie. To naprawdę pożyteczne, bo to jest ładne. Wylądowawszy na planecie, pozdrowił latarnika z szacunkiem. Dzień dobry. Dlaczego właśnie zgasiłeś latarnię? Taką mam instrukcję, odparł latarnik. Dzień dobry. Co to jest instrukcja? Że należy zgasić moją latarnię. Dobranoc. I ponownie ją zapalił. Ale dlaczego teraz ją znów zapaliłeś? Taką mam instrukcję, odparł latarnik. Nic nie rozumiem, przyznał mały książę. — A co tu jest do rozumienia? — powiedział latarnik. — Instrukcje to instrukcje. — Dzień dobry. — i zgasił latarnię. Potem optarł czoło chusteczką w czerwone kwadraciki. — Mam tu okropną pracę. Kiedyś była sensowna. Gasiłem rano, a zapalałem wieczorem. Miałem resztę dnia na odpoczynek, a resztę nocy na sen. — Instrukcje zmieniono od owego czasu? — Instrukcja nie została zmieniona, rzekł latarnik. Na tym polega dramat. Instrukcja nie zmieniła się, a planeta z roku na rok obraca się coraz szybciej. No i? spytał mały książę. No i teraz, kiedy obraca się raz na minutę, nie mam już ani sekundy odpoczynku. Zapalam i gaszę raz na minutę. Ależ to śmieszne. Dzień trwał ciebie jedną minutę. To nie jest wcale zabawne, rzekł latarnik. Nasza rozmowa trwa już miesiąc. Miesiąc? Tak, trzydzieści minut, trzydzieści dni. Dobranoc. I znów zapalił latarnię. Nowy książę poczuł, że polubił tego latarnika, tak oddanego swym instrukcjom. Wspomniał zachody słońca, których poszukiwał swego czasu, przesuwając się z krzesłem. Chciał być pomocny nowemu przyjacielowi. Wiesz... — Wiem, co zrobić, żebyś mógł odpoczywać, kiedy zechcesz. — Cały czas tego chcę — rzekł latarnik. — Bowiem można być jednocześnie oddanym pracy i leniwym. Mały książę kontynuował. — Twoja planeta jest tak mała, że trzema krokami możesz ją obejść. Musisz maszerować dosyć wolno, aby stale znajdować się w słońcu. Kiedy będziesz chciał odpocząć, będziesz maszerować — a dzień będzie trwał tak długo, jak zechcesz. — To da mi niewielką korzyść — rzekł latarnik. — Sen jest tym, co kocham najbardziej w życiu. — To pech — powiedział mały książę. — To pech — zgodził się latarnik. — Dzień dobry — i skasił swą latarnię. — Ten z nich — mówił sobie w duchu mały książę, idąc dalej w drogę — ten z nich zostałby wzgardzony przez wszystkich pozostałych. Króla, próżnego, pijaka i biznesmena. Jednakże, jedynie on nie wydaje mi się śmieszny. Może dlatego, że zajmuje się czymś innym, nie tylko samym sobą? Westchnął z żalem i pomyślał jeszcze. Ten z nich jest jedynym, który nadałby się dla mnie na przyjaciela. Lecz jego planeta jest naprawdę zbyt mała. Nie ma na niej dość miejsca dla dwóch osób. Mały książę nie ośmielił się jednak przyznać, że rzecz, którą byłoby mu najbardziej żal pozostawić na tej błogosławionej planecie, stanowiły 1440 zachody słońca w ciągu 24 godzin. Rozdział piętnasty Szósta planeta była dziewięć razy większa. Zamieszkiwał ją stary pan, który pisał olbrzymie księgi. — No proszę! O to badacz! — wykrzyknął, zobaczywszy małego księcia. Mały książę usiadł nieco zdyszany na jego stole. Już tak długo podróżował. — Skąd pochodzisz? — spytał stary pan. — Cóż to za gruba książka? — zapytał mały książę. — Co pan tu robi? — Jestem geografem — odparł stary pan. — A kto to jest geograf? O, mędrzec, który wie, gdzie się znajdują morza, rzeki, miasta, góry i pustynie. O, to całkiem ciekawe, rzekł mały książę. To nareszcie jakiś prawdziwy zawód. I obrzucił wzrokiem planety geografa. Nigdy dotąd nie widział planety równie majestatycznej. Pańska planeta jest bardzo piękna. Czy są na niej oceany? Nie jestem w stanie się tego dowiedzieć, rzekł geograf. — O! — mały książę był rozczarowany. — A góry? — Nie jestem w stanie się tego dowiedzieć — rzekł geograf. — A miasta, rzeki, pustynie? Tego też nie jestem w stanie ustalić — rzekł geograf. — Ale przecież jest pan geografem! — Zgadza się — rzekł geograf — ale nie jestem badaczem. Bardzo brakuje mi badaczy. Do geografa nie należy przeliczanie miast, rzek, gór, mórz, oceanów i pustyń. Geograf jest zbyt ważną osobą, żeby się włóczyć. Nie opuszcza biurka, lecz przyjmuje badaczy. Wypytuje ich i robi notatki z ich wspomnień. A jeśli wspomnienia któregoś z nich wydają mu się interesujące... – Geograf każe przeprowadzić dochodzenie na temat moralności badacza. – A to dlaczego? – Ponieważ badacz kłamca spowodowałby katastrofę w podręcznikach geografii. Podobnie badacz nadużywający alkoholu. – A to dlaczego? – spytał mały książę. – Ponieważ pijacy widzą Podwójnie. Wówczas geograf odnotowałby dwie góry w miejscu, gdzie istnieje tylko jedna. Znam kogoś, zauważył mały książę, kto byłby złym badaczem. Możliwe. A więc po stwierdzeniu, że moralność badacza jest bez zarzutu, dokonuje się analizy jego odkrycia. Idzie się je obejrzeć? Nie, to zbyt skomplikowane ale na badacza nakłada się obowiązek dostarczenia dowodów. Jeśli chodzi o odkrycie dużej góry, wymagane jest, żeby przyniósł z niej duże kamienie. Geograf nagle zamilkł. A ty, ty przychodzisz z daleka. Jesteś badaczem. Opiszesz mi twoją planetę. I geograf, otwarłszy swój rejestr, naostrzył ołówek. Opowieść badacza notuje się najpierw ołówkiem. Dopiero, gdy dostarczy do wody, zapisuje się ją atramentem. — No więc? — zapytał geograf. — Och, u mnie nie ma nic ciekawego — rzekł mały książę. — Wszystko jest małe. Mam trzy wulkany. Dwa wulkany czynne i jeden wygasły. Ale nigdy nic nie wiadomo. — Nigdy nic nie wiadomo — powtórzył geograf. — Mam także róże. — Nie odnotowujemy róż — rzekł geograf. A to dlaczego? Przecież one są najpiękniejsze. Ponieważ kwiaty są efemeryczne. A cóż to znaczy efemeryczne? Podręczniki geografii, rzekł geograf, są najcenniejszymi ze wszystkich książek. Nigdy nie wychodzą z mody. Bardzo rzadko zdarza się górze zmiana miejsca. Niezmiernie rzadko ocean traci całą swoją wodę. Opisujemy. Rzeczy odwieczne. Ale wygasły wulkany mogą się obudzić, przerwał mały książę. Co to znaczy efemeryczne? Czy wulkany są wygasłe, czy obudzone? Dla nas uczonych jest bez znaczenia, rzekł geograf. Dla nas rzeczą pierwszorzędnej wagi są góry. One nie podlegają zmianom. Ale co to znaczy efemeryczne? Powtórzył mały książę, który nigdy w życiu nie zrezygnował z raz zadanego pytania. To znaczy, które są zagrożone rychłym zniknięciem? Moja róża jest zagrożona rychłym zniknięciem? Oczywiście. Moja róża jest efemeryczna, rzekł do siebie mały książę. A poza tym ma tylko cztery kolce do obrony przed resztą świata i pozostawiłem ją zupełnie samą. Był to jego pierwszy odruch żalu, ale odzyskał równowagę. — Cóż radzi mi pan zwiedzić? — spytał. — Planetę, Ziemię, rzekł goograf, Ma dobrą reputację. Mały książę poszedł więc sobie, myśląc o swojej róży.